Wstaje punkt siódmy w momencie, gdy rozbrzmiewa budzik. Nie śpią już od kilku minut rozmyślając o wydarzeniach nadchodzącego dnia. Dziś otwiera się przede mną wielka szansa. Rekonstrukcja wydarzeń morderstw Millsa, jego przyznanie się do winy, a przede wszystkim ustalenie, co stało się z chłopakiem Bedfordów, mogą być moją przepustką do świata polityki. A jeśli nie od razu, to na pewno będzie to wyglądało świetnie na moim CV. Powstanie z łóżka i jego starannym złożeniu pierwsze kroki kieruje do kuchni. Dokładnie zaprogramowany ekspres właśnie skończył robić kawę. Podczas śniadania sprawdzam smartfonie wiadomości. Kilka portali wspomina o dzisiejszej rekonstrukcji i odkopaniu sprawy. To bardzo dobrze. Jak największe jej nagłośnienie tylko rozdmucha mój sukces. Po śniadaniu czas na staranną toaletę. Zęby, włosy, cera, paznokcie. Do wszystkiego najlepsze i na specyfiki. Zawsze wychodziłem z założenia, że brzydota wynika wyłącznie z lenistwa. Z łazienki przechodzę do garderoby. I jako świeżo upieczony prokurator muszę przecież wyglądać reprezentatywnie podczas zamykania mojej pierwszej dużej sprawy. Sprawdzam w telefonie pogodę, wybieram długi płaszcz, czarne skórzone rękawiczki i wysokie zimowe buty. Standardowo nienagannie wyprasowana koszula. Sprawdzam zegarek. Wszystkie rzeczy potrzebne na dzisiaj miałem przygotowane już dawno. Zabieram teczkę z dokumentami oraz kamerę do nagrywania rekonstrukcji. Na wszelki wypadek pakuję również płyn do dezynfekcji rąk i wychodzę. 6 10 12 Weszliście do statku, który był miejscem kaźni, którą zgotował Franklin Mills swoim ofiarom i otworzyliście właśnie drzwi do maszynowni a właściwie do pomieszczenia, które dopiero prowadzi do maszynowni ponieważ okazuje się, że za drzwiami znajduje się zupełnie ciemne pomieszczenie oczywiście, bo jesteście w środku statku i jedynie wasze latarki zaświetlają przestrzeń przed wami, która jest wypełniona ciemną cieczą, która niczym tafla lustra odbija światło waszych latarek i automatycznie przywodzi wam na myśl zapach, który czuliście w mieszkaniu Bedfordów. Ten, dokładnie ten sam zapach, który mm, cieczy, która była w wannie, więc jakby e, jest to z jednej strony dziwne, z drugiej strony niepokojące, a z trzeciej no, po prostu jesteście w, na pół zatopionym statku. Natomiast dlaczego ten sam zapach był w mieszkaniu, to już możecie sobie sami dopowiedzieć, albo nie. E, można to wytłumaczyć na tysiąc różnych sposobów. Felicia, w momencie kiedy Otworzone zostają drzwi, jesteś automatycznie zmrożona widokiem tego, co działo się raptem kilka kroków dalej, ponieważ przypominasz sobie i masz taki, po prostu w, w Twoim umyśle od razu widzisz obraz tego, co zostałaś. Po wejściu do właściwej maszynowni i czuję, że jesteś już po prostu o kroki od tego samego miejsca, w którym spotkał się ten koszmar, gdzie widziałaś e, jedną z ofiar Milsa, która była przytwierdzona do jednej z maszyn tam się znajdujących i pomimo tego, że była po prostu, jej wnętrzności wręcz się wylewały z niej, miała rozpruty cały brzuch i tak dalej to jej wrzask nadal był obecny i ciągle rozbrzmiewał echem po statku i ten sam wrzask budzi cię od tamtego czasu ze snu każdej nocy i zaczynasz intensywnie po prostu oddychać czując że za chwilę masz wejść do tego samego pomieszczenia, w którym to się stało. Sam Franklin wydaje się być coraz bardziej rozdygotany i coraz bardziej mamrotać coś, słyszycie przechodząc swoim głosem z roli dorosłego faceta, a dziecka, coś co wcześniej słyszeliście i zaczyna być... Coraz bardziej, coraz bardziej się drapać po policzku, rozglądać się i tak dalej. Natomiast w żelaznym uścisku Prestona, który stoi tuż za nim, jest bezsilny i popychany naprzód, wykonuje dalsze kroki. Więc musicie wejść dalej do tej cieczy, która sięga wam no, za kostki. Po czym, e, przechodząc przez e, krótki podest, e, otwieracie kolejne drzwi, które już nie są tak e, masywne, i wchodzicie do wręcz galerii e, maszyn, które służą za serce napędzające e, statek, w którym się znajdujecie, a raczej serce, które kiedyś napędzało ten statek. E, no i jesteście na miejscu, e, które jest gwoździem, czy kluczem wręcz do rozwiązania zagadki. Nie wiecie, sami sobie zadajcie to pytanie tak na serio, co, co możecie tutaj znaleźć. Bo idąc przez te korytarze, przez te schody i tak dalej dociera do was, że statek jest po prostu istnym labiryntem i stwierdzenie, że policja była w stanie przeszukać cały statek i mieć stuprocentową pewność, że nie odnaleziono chłopaka czy jego ciała no, wydaje wam się mocno wątpliwe. A jak w ogóle sam Frank Mills się zachowuje w tej całej sytuacji? E, no Mills, Mills jest w tej Frankiem. chwili mocno zdenerwowany i, i widać, że jakby jest wytrącony z równowagi i wygląda tak, jakby się co chwilę rozglądał po tym pomieszczeniu. I wygląda tak, jakby się czegoś obawiał po prostu. No, nie widzicie żadnej reakcji w stosunku do, przynajmniej tak wam się wydaje, aczkolwiek nie jesteście wszyscy na 100% pewni, jak osoba z oficjalnego punktu widzenia chora psychicznie miałaby się zachowywać w, na miejscu tak makabrycznej zbrodni. Jednak wygląda w tej chwili jakby on sam był ofiarą tutaj i, i po prostu patrzy się na każdy możliwy cień, poruszenie e, i lustruje wszystkie możliwe kąty pomieszczeń, e, przez które przechodziliście. I pomimo tego, że jesteście w miejscu, w którym nic się nie rusza, jedynie blask waszych latarek rozświetla cienie, to jest to co najmniej niepokojące. Przez ściany, grube ściany statku słyszycie bardzo stłumione dźwięki pobliskiej huty, która co jakiś czas wydaje swoje ogniste odgłosy. Sam dźwięk, nadaje, sam dźwięk deszczu dodaje tylko szumu w środku, który jest ledwo słyszalny. Być może, nie wiem, część statku została już zdjęta i dlatego ten szum jest słyszalny. A może, może wcale to nie jest szum deszczu, tylko coś innego tutaj szumi. W sumie nie jesteście, nie jesteście na 100% pewni. Katelyn, w momencie jak już weszliście do właściwej maszynowni i, i rozglądacie się po tym miejscu e, idąc w grupie słyszysz kolejny sygnał wiadomości, e, która przychodzi na twój telefon. Co tam jest? E... Sprawdzam w sensie. Okej, okay, Widzisz tekst e, czy mogę zadzwonić? I podpisany Dermont. Nie odpowiadam. Okej. Okay. Wydaje ci się to dosyć dziwne, bo po chwili się orientuję, że tak naprawdę nie masz żadnego zasięgu. Tym bardziej nie odpowiadam. Okej. Okay. Odkładasz telefon do kieszeni, w momencie kiedy go włożyłeś, telefon zaczyna dzwonić. Kto dzwoni? E, numer nieznany. Czerwona słuchawka. Okej. Okay. Po sekundzie, może dwóch, przychodzi powiadomienie o y, nagraniu na pocztę głosową. Sprawdzam. Okej. Okay. Wydaje ci się to dosyć dziwne, ponieważ nadal wygląda na to, że nie masz zasięgu, a te wszystkie połączenia się toczą, więc jakby nie masz żadnego pojęcia. Nigdy nie byłeś specem w tych sprawach, nie, nie byłaś specem w tych sprawach, ale coś jest nie tak. Odsłuchujesz wiadomość, e, słyszysz zachrypnięty głos e, osoby, którą znałeś jako Dermont. Zaraz tam będę, musimy porozmawiać. I tyle. To zajebiście. Panie prokuratorze, nie widzę absolutnie żadnych powodów, żebyśmy tutaj dalej przybywali. Patrząc na Franklina Millsa, patrząc na Franklina Millsa, uważam, że powinniśmy wrócić, odstawić go do placówki pod moją opieką i powinniśmy przeprowadzić dokładne badania psychiatryczne, nie, powinniśmy stąd iść. Ja już okazuję takie lekkie zniecierpliwienie przez całą tą sytuację, przez cały ten szlam, buty zniszczone, płaszcz prawdopodobnie do wyrzucenia. I odpowiadam, że niestety pani psychologa to niemożliwe. Musimy mieć całą rekonstrukcję nagraną na kamerze i chciałbym, żeby pan Mills, ewentualnie pani Jenner pokazali miejsce, w którym znaleziono panią Bedford ewentualnie pan Kostrow, żeby wskazał gdzie został pojmany i miejmy to wtedy z głowy. Dopiero wtedy będziemy mogli wrócić. Uh, Okej, okay. Aidan stojąc z boku grupy uh, słyszysz z jednego z jednego kanału wentylacyjnego, który znajduje się uh, którego wylot znajduje się pod sufitem pomieszczenia, które tak naprawdę nie jest za wysokie jak każde pomieszczenie na statku. Uh, słyszysz uh, Taki, taki, jakby coś, o coś drapał, taki może nie piski, ale jakby coś, coś szurało w szachcie. Słuchajcie, słyszycie te drapanie? Słyszymy? Nie, nic nie słyszę. Nie, nie, nic nie słyszycie. Nie, nic, a co słychać Zaraz, nie wiem, coś mi się chyba wydawało. I A? Wydaje, wydaje ci się, że jeszcze jakiś kolejny głos słyszysz, i zupełnie jakby, pomimo tego, że zwróciłeś na to uwagę e, reszty grupy, e, która nie reaguje na to, wydaje ci się, że tylko ty słyszysz ten dźwięk, i e, korczycie, żeby podejść i, i sprawdzić, co to jest, bo wydaje ci się, że słyszysz coś jeszcze, ale, ale nie możesz z tej odległości. sprawdzić. Mogę podejść do samego tego wentylatora i. tak. tak. Spróbuję. same powieszczenie jest e, szeregiem dużych maszyn, które napędzają e, cały statek połączonych e, niezliczoną ilości, ilością e, rur e, na nity. E, tak naprawdę nigdy nie byliście w takim miejscu i nie macie pojęcia, e, ale całość wygląda jak po prostu jedno, w, jak po prostu szereg, Metalowych serc połączonych ze sobą, które kiedyś służyły do pompowania nawet nie wiem czy czego, ale najpewniej czegoś, co uruchamiało ten cały statek, i, i wygląda to nieco surrealistycznie. Eee, dobra, podchodzisz do, do szachtu i, i słyszysz, słyszysz jakiś dźwięk, i przykładasz ucho, żeby usłyszeć, co to jest, i słyszysz jakiś szept. I nagle. Co to za szept? i przez, przez me, me, metalowe jakieś uderzenia słyszysz głos swojego syna, który mówi do ciebie Tato, czemu mnie nie uratowałeś? Szybko wyciągam telefon i dzwonię do swojej żony, Emi. Okej, okay, nie ma zasięgu. Kurwa! Widzicie, że Ajda na chwilę odszedł i nie zwracaliście na jego uwagi. I widzicie, że ewidentnie jest czymś poddenerwowany w tej chwili. Słuchajcie, słyszeliście to? To się nie, chyba jest na dole. Panie Kostrow, może po prostu wrócimy do naszych obowiązków. Czy wiemy, gdzie musimy jakby się kierować w sensie na, na miejsce całego zdarzenia? No, jest to, jesteście właściwie już na miejscu. Widzicie też jedną z maszyn, do których przywiązał swoją ofiarę. I no, to jest tutaj. Wszyscy, którzy byli w tym zamieszani, w to zamieszani, czujecie nieodpartą grozę tamtych wydarzeń i to, co. Was jeszcze wybija z równowagi, to właśnie te niepokojące zdarzenia, które e, dzieją się wokół Was, to na przykład Caitlyn czy Aidana, e, więc e, proszę każdą osobę, która była zamieszana w tamte wydarzenia, czyli Aidan e, i Felicia, na rzucenie keep it together. To so, 2 dwa razy, 2 do 10, tak? Mm -hmm. Plus 0, czyli 11. Dobra, to czy Adam te 16 wrzuciłeś, tak? Tak, tak, i mam plus 0. Okej, okay, więc e, pomimo e, tego, że naprawdę e, już jesteś na granicy e, opanowania się w tej sytuacji, czy wytrzymujesz jeszcze tę kolejną dziwną sytuację i, i nie dajesz po sobie poznać, że tak naprawdę w środku powoli zaczynasz się łamać i to co się dzieje e, zaczyna się przerastać. Nizi ty rzuciłeś ile powiedziałeś? 11. 11. Więc masz problemy z opanowaniem się, więc e, tracisz jeden punkt stabilności i zdecyduj się jak się czujesz w obecnej sytuacji. No Odżywają stare wspomnienia niekoniecznie te chciane i, i, i odczuwam, odczuwam poważny lęk pomieszany z wszystkimi substancjami, które znajdują się dodatkowo w moim organizmie, wywołuje to taki no, niezbyt przyjemny miks emocji, i, i, i wspomnień, więc no, czuję się mocno zaniepokojona tym, co się dzieje. Jakby dodatkowo patrząc, że wszyscy lekko, nie wiedząc, co się z każdą osobą z osobno dzieje, ale widzę, że każdy gdzieś tam w środku coś przeżywa, więc zaczyna mi się to wszystko udzielać bardzo mocno. Mhm. No dobra, więc co, co robicie? Czy chcecie... A, tak naprawdę, co chcecie zrobić w tej chwili? Wydaje mi się, że z racji sytuacji, jak to wygląda, że wszystkim już powoli zaczyna się jakby tutaj siadać psychika z racji wszystkich emocji, a no to powinniśmy się skoncentrować tutaj się... Panie prokuratorze, wydaje mi się, że powinniśmy się skoncentrować na pracy i zakończyć nasze działania jak najszybciej, bo widzę, że każdemu się udziela atmosfera tego miejsca. Cieszę się, że podziela Pani mój pogląd, Pani Jenner, to może Panie Mills wskaże nam pan miejsca, gdzie... Zabił pan panią Bedford, i gdzie trzymał pan jedna kostrofa. A potem powie nam pan, co zrobił pan z małym Williamem. Zwracam się bezpośrednio do, do Millsa. Już wtedy, y -y. E, tak jak mówiłem, Mills wydaje się być ciągle rozkojarzony. Co chwila obraca się dookoła i, i, i patrzy się, i stara się e, ruszyć. Co chwila, ale tak jak powiedziałem, Preston go trzyma mocno za ramię. I sam Preston wydaje się być też nieco rozchwiany sytuacją, bo widzi, że znajduje się w otoczeniu osób, które zaczynają się zachowywać znaczy, wyglądają jakby zaczynały się zachowywać mniej racjonalnie niż powinny. Jest w stanie też swojej, swojego zawodu oszacowywać zachowania ludzi w miarę dobrze i wydaje się być całkiem świadom tego jak wy się zachowujecie. To, to jest sam e, Franklin, tak jak powiedziałem zaczyna się rozglądać i wygląda tak jakby w ogóle nie usłyszał twojego pytania i coś mam roszę pod nosem e, i wygląda na coraz bardziej przestraszonego. Widzisz, jak struga potu zaczyna mu zlewać po, po skroni, pomimo tego, że wydaje wam się, że tutaj jest całkiem zimno. Panie psycholog, może spróbujemy sztuczki ze zdjęciem matki. Ostatnio znaczy, wydała się no, dość skuteczna. Myślę, że wyciąganie tutaj zdjęcia matki mogłoby wręcz tą sytuację wrócić w drugą stronę, jeszcze pogorszyć. Wydaje mi się, że Caitlyn powinniśmy zastosować ten jakby manewr czy zabieg psychologiczny, którego używaliśmy w domu, czyli zacząć zwracać się do niego jako do tego młodszego alterego jego i, i, i w ten sposób spróbować zdać jakieś pytania. Nie wiem, czy pani psycholog podziela moje zdanie i się ze mną zgadza. Możemy spróbować. Pani psycholog Kilki, trawi jakby emocje, cokolwiek, rządzą. Cokolwiek co, cokolwiek, co sprawi, że zmyjemy się stąd szybciej. Mhm. Ja korzystając z okazji chcę podejść do e, Milsa i popatrzeć mu w oczy. E, Okej, okay. w... orytujesz, że jest to niemożliwe. E, człowiek, który dokonał tej makabrycznej zbrodni, który, który budził w tobie strach i był twoim koszmarem tak naprawdę, okazuje się być... Nieobecny tutaj, e, jego rozbiegany wzrok zupełnie Ciebie ignoruje e, i, i wygląda tak, jakby czegoś szukał w tej chwili. No dobra, to spróbujmy e, zwrócić się do niego jak do małego Franklina, tak jakby mama do niego mówiła. Mhm. Franklinie, czego szukasz? Coś zgubiłeś? Muszę Ci pomóc. Musimy, musimy stąd iść, M mówi głosem dorosłego e, Franklina, dajcie sobie spokój z tymi sztuczkami, musimy stąd wejść, mówiłem wam, że nie możemy tutaj przyjeżdżać, ona znajdzie każdego z was po kolei, czemu mnie tutaj przywieźliście? Skupiliście nas bo, wszystkich. Bo, bo chcieliśmy, Franklini chcieliśmy, żebyś nam pokazał, gdzie zabrałaś Williama, bo z tego co pamiętam, to chyba z nim tu przyjechałeś. Coś chciałaś mi pokazać. Pamiętasz co to było? To ona to zrobiła. Ona go tu zabrała. A co chciałem mu pokazać? Rozumiecie? Coś chciałem Nie pokazać. Czy to ona? Mówisz o swojej mamie, tak? Nie pamiętam co się tam wydarzyło. Nie potraficie zrozumieć tego, że ona jest moim przekleństwem. Ale Musiszcie ona znaczy się mama, Franklinie? Zaraz sam się pewnie o tym przekonasz. Jeśli nie wyjdziemy stąd, to pewnie szybko. Nie widzicie, co się dzieje. Nie czujecie tego, nie słyszycie jej. Nie słyszycie tych kroków. Stara się, starajcie się, jakby każdy z was oczywiście teraz zaczyna nas i... Nic nie słyszycie. No to ja spróbuję... Ale Joshua, ty, ty zaczynasz słyszeć coś rzeczywiście. Słyszysz jakiś dźwięk i hmm. jest to dziwne, bo, bo, bo znowu jakby starasz się racjonalizować to wszystko i, i nie poddawać się sztuczkom Franklina, ani nie, nie nie być pod wpływem choćby tego, co przed chwilą powiedział Aiden, ale słyszysz dźwięk płaczącego dziecka. Pytanie czy się dochodzi z jednego z korytarzy, który wychodzi trochę dalej z tego pomieszczenia. Odwracam się w tamtym kierunku i próbuję poświecić latarką, sprawdzić, czy będzie coś tam widać. A... I pytam, słyszeliście to? Słyszeliście ten płacz? Nie. Yeah. Prócz ciebie nic nie słyszał. Aidan, ty, ty też nic? Nie, ale słuchajcie, może to są jakieś zwierzęta. Nie brzmiało to jak zwierzę, natomiast widzisz ewidentnie korytarz z otwartymi drzwiami. Pusty korytarz, który prowadzi kawałek dalej i po chwili się załamuje. Nie wiesz, wydaje się, że teraz na pewno słyszysz dźwięk płaczącego dziecka. Hmm. Wydaje mi się, że słuchajcie, powinniśmy się jak najszybciej, bo tu widzę, że wszyscy tracimy nasze nerwy w, w tym miejscu, bo każdy ma wiele wspomnień emocji z tym związanych, więc musimy sobie albo szybko jakiś plan wymyślić, co robimy z Aidenem, żeby wyciągnąć z niego jakieś informacje jakoś go złamać, a pojawia się podstawowe pytanie, czy próbujemy to zrobić tutaj, czy wychodzimy. Zakładam, że ma Pani na myśli łamanie Franklina niż Aidena, Franklina. ale... Tak, Franklina, przepraszam, przyjęzyczenie z racji Słysześć. emocji tego wszystkiego, już widzicie, pan, hmm. Pani, tu mi się wszystko miesza. <laughs> Aidena na pewno nie będzie moja. się nie poczuł dotknięty. Nie, o, o, obstawiam, że Pan Aiden jest też tutaj w poważnych emocjach, jak każdy z nas, więc... Dobra, słuchajcie, Dobrze. zróbmy swoje i skoczmy um... ten koszmar. Nie jestem przekonana, że łamanie Franklina akurat nam przyniesie tylko no. pozytywnego, natomiast... Wydaje, tak, a, Franklinie... proszę, że się tylko przerwę. Wydaje mi się, że jedyną rzecz, którą możemy tutaj jakby ugrać z takich jakby namacalnych, to jakby zamknięcie samej sprawy Williama, bo pozostałe rzeczy to jest jakby odtwarzanie pewnych faktów, tak? Wiemy, co się stało z wszystkimi pozostałymi osobami, nie znamy do końca jakby motywu i obstawiam się, że w tym stanie psychicznym będzie go ciężko poznać, możemy się domyślać, że to są jakieś emocje związane z matką, jakieś wspomnienia z tym związane, ale co do samego Williama, przynajmniej świadomość, gdzie znajduje się jego ciało, albo co się z nim stało, byłoby na pewno bardzo pomocne, więc myślę, że to jest ten kierunek, który powinniśmy obrać. Może słuchajcie... No. Może ruszymy do tej kabiny, w której on zamordował matkę Williama i w której ja byłem przytrzymywany, tam myślę, znajdziemy najwięcej odpowiedzi. I znaczy jesteście takie już, tutaj. Jesteśmy A, już tutaj. Jesteśmy już w tym jesteśmy. miejscu. Tak, już jesteśmy. W... No to, to spróbujmy inaczej. Franklinie, um... dokąd twoja matka było... zabrała Williama? On musi być gdzieś tutaj, albo nie wiem, nie wiem czy jest jeszcze na tym świecie. Joshua, ty ignorujesz rozumiem ten płacz, tak? Tak, tak, aktualnie tak. Okej, okay. to w takim razie rzuć na keep it together. Czyli 16 Starasz się zignorować coś, co ewidentnie brzmi jak dźwięk płaczącego chłopca którego wszyscy szukacie i jest to... Yy, to na pewno koty. W tej chwili pamiętam. zaczynasz zachowywać się nieracjonalnie już. Yy, starasz się racjonalizować nieracjonalne przez zachowywanie się nieracjonalnym. Mm. Simple as that. E, to ja podchodzę do Franklina i mówię yy, Franklinie, to mam propozycję. Pomóż nam yy, albo pokaż nam, gdzie twoja mama zabrała Williama, i jak tylko nam pokażesz to miejsce i coś więcej na temat powiesz, od razu stąd wychodzimy. Co to na to? Ale ja nie mam pojęcia, gdzie ona go Ale Wiesz, gdzieś tu nie nas... znajdziecie. Nie rozumiecie, że ona sobie pogrywa z wami? A dlaczego miałaby z nami pogrywać? To ja zachowując się irracjonalnie podchodzę również do Franklina i prawie szeptem pytam go, czy, czy słyszy ten płacz w końcu korytarza. Słyszę go non stop, zanim nawet tu przyjechaliśmy, ciągle go słyszę w swoich myślach, ale ty też go słyszysz. Tak, tak, słyszę go. I A próbuję... widzisz dziwne rzeczy już? Widzisz to? Widzisz, gdzie jesteś? Zaczynam się rozglądać dookoła dość nerwowo i świecąc latarką we wszystkie strony. Mhm. E Okej. Okay. Latarka zaczyna. E, zaczyna przesta przestaje działać nagle. Zaczyna mrugać coś. Uderzam e, m, latarkę w drugą dłoń. Okay. E, żeby, żeby jednak <trybuj> utrzymać ją przy świetle. Uff, napra Naprawiłeś ją. Na pewno na pewno już nie zgaśnie. W momencie, kiedy zaczynacie już, e, ciśnienie zaczyna rosnąć i, i, i zastanawiacie się, co, co, co się dzieje, dzieją się dwie rzeczy po kolei. Nagle jedna z olbrzymich maszyn, która znajduje się, jedna z szeregu olbrzymich maszyn, która znajduje się w sumie najbliżej z Was, słyszycie jak nagle pisk metalu e, rozdziera ciszę tego pomieszczenia i powoli słyszycie jak jeden z tłoków zaczyna powoli przeciskać się z piskiem i raz za razem zaczyna coraz szybciej pracować i nagle jeden z maszyn zaczyna pracować i pompować coś z siebie, z tym że w miejscu gdzie są nity połączenia rur, które wychodzą z tego jakiegoś takiego, nie wiem, pojemnika w czymś, coś jest. Nie, nie znacie się zupełnie, do czego to służy, ale ewidentnie są w środku tłoki, są rury i na łączeniu właśnie rur po maszynie zaczyna spływać jakaś ciecz, która ewidentnie po prostu te rury są nieszczelne i ciecz wydaje się być dosyć czarna. I przypomina tą zwannę, rozumiem. Ty... Tak, no widziałam to. Wydaje ci się, że tak, ale nie jesteś pewien. Po chwili Jestem druga pewien. maszyna zaczyna pracować, trzecia, czwarta. I ciąg maszyn w całym pomieszczeniu zaczyna pracować, wydając e, szum, a raczej łomot, tłoków, które uderzają raz za razem w, w tych maszynach. I nagle słyszycie krzyk Prestona, który zaczyna... Zupełnie was to wybiło i patrzyliście się w kierunku maszyny, oglądając się po chwili słyszycie krzyk prestona, który y, krzyczy na cały głos: Kurwa, Mać! i zaczyna biec za Franklinem, który właśnie biegnie. Nie wiecie jak, nie wiecie Kurwa, co się, łap go! Nie wiecie co się stało, i Franklin y, przez y, ten płyn y, ucieka. I wbiega z jeden z wielu korytarzy, który wychodzi z tego pomieszczenia, zatrzaskując za sobą drzwi. No to gonimy. Preston e, otwiera te drzwi i wbiega za nim. Co jest dziwne, drzwi za Prestonem też się zatrzaskują. Nie wiecie dlaczego, bo e, być może być może ze względu na lekkie pochylenie statku, zawiasy... Po prostu same się zamykają ze za sobą. No to chyba rzucamy się. U mnie odruch policjanta, że policjantki, że tak powiem, zawodowy. Jeżeli oskarżony ucieka, no to wyciągam broń, bo z tego co kojarzę, mam przy, przy sobie, tak, mam przy sobie pistolet w kaburze na piersi, więc wyciągam, no i zaczynam, zaczynam po prostu pościg. Dobra. To życie w takim, wszyscy zaczynacie biec za Prestonem i Franklinem? Absolutnie. Ja biorę gaz pieprzowy w rękę i wąc stąd. Ja dodatkowo biegnąc za, e, za Felicią Jenner krzyczę, że tak, tak, tam, ten, tam jest ten chłopak. Słyszałem jego płacz. On to na z innego korytarza. Jest. Z innego korytarza słyszałem. A, z innego korytarza. O, to. E, to wam Dobra, czyli ty, ty biegniesz za Felicią, a Caitlyn, ty powiedziałeś, że uciekasz? Czy że biegniesz za nim? Bo jak powiedziałeś absolutnie... To nie, nie, ja... Ja jakby tył, wzrok i idę do wyjścia. Okej, okay, dobra. A Aidan co to robi? To zmienia Ja za panem prokuratorem i za Felicią, tak? Okej, okay, czyli Caitlyn ucieka ze statku. Dobra. Mhm. Eee, dobrze, to w takim razie trójka osób, która biegnie za Prestonem, rzućcie test na refleks. Ja mam refleks plus jeden jeszcze. Czyli 18. Ok, okay to jeszcze. Refleks plus 1. No, czyli mam 12. Ok, eee, dobra. To w takim razie, pomimo tego, że wszyscy się życzyliście, wychodzi na to, że Joshua ma, miał e, najszybszą reakcję i, i biegniesz Ach. za Prestonem. I tak jak za poprzednią dwójką, która wbiegła w ten korytarz, tak i za tobą drzwi się zatrzaskują. Po czym Felicia jest razem z Aidanem tuż za tobą i Felicia otwierasz drzwi i widzisz przed sobą długi, ciemny korytarz, za którym nikogo nie ma. Jest on wypełniony cieczą, która no nie ma żadnego śladu, żeby ktoś właśnie tamtędy przebiegł. A więc ty, Joshua, wbiegasz w ten korytarz i biegniesz ewidentnie dalej za uciekinierami, których słyszysz daleko przed sobą. Dobra, teraz musimy się rozdzielić i po kolei kto chce najpierw się dowiedzieć co się dzieje dalej. Ja jestem rozumiem z Felicją, tak? Tak jest. A w Stoicie przy jednej z maszyn, która e, się intensywnie wręcz poci, jak, jak to wygląda i e, w momencie, kiedy ja to też Za tam, tymi drzwiami? To... Nie, poczekaj, bo my z, my z Aidenem wbiegliśmy, tak? Czy Nie, nie, wy otworzyliście drzwi do korytarza i orientujecie że korytarz A, okay. jest pusty. E, okay, natomiast... Czyli nie widzimy już, już Joshua, tak? Joshua poleciał gdzieś tam, tak? tak? Tak, Caitlyn też mi u, u, uciekła, więc, tak, więc pełna profeska, wszyscy się rozdzielają jak po prostu Podstawa w najlepszym zasadę. scenariuszu do ZW e, Nie zawiedliście mnie. E, dobrze, więc Ajdan, ty stoisz za, tuż za Felicią, która stoi jak wryta po prostu patrząc się w korytarz i kątem oka widzisz coś, co podnosi ci lekko ciśnienie. E, jakby tego już było za mało a twoje serce wręcz łomocze ci w piersi. Na jednej z e, tych pomp, które teraz działają, kątem oka widzisz coś błyszczącego. Felicia, zobacz, tam coś się świeci. na eee... lewo! Wiesz co, nie, nie, może to źle ująłem. Widzisz coś świecącego, co jest tuż przy tobie na jednej z tych maszyn, która jest dosłownie w zasięgu wzroku. I coś ci podpowiada, że nie chcesz dzielić tym, co widzisz, ponieważ widzisz idealnie zachowany, błyszczący model pistoletu. Jest... Tym samym modelem, którego użyto do zabójstwa partnera Felicia. I... Czyli to jest mój pistolet. Wiesz co, twoja broń nigdy nie została odnaleziona. Po tym wszystkim co się działo, najpewniej leży gdzieś na dnie i wydawało się, że leży gdzieś na dnie tutaj. Mogę ale... podnieść? Tak, ale jest to o tyle dziwne, że ten pistolet jest zupełnie czysty, a biorąc pod uwagę tutaj ten szlam i, i ten brud, który tutaj jest, jest wręcz niewiarygodne, żeby twój pistolet był w takim stanie. Kiedy podnosisz ten pistolet, to czujesz wręcz taką euforię, która zaczyna się budować w tobie, ponieważ widzisz. Nagle masz, masz wizję tego, co naprawdę zdarzyło się tamtej pamiętnej nocy. W oficjalnym raporcie i, i jest napisane, że partner Felici został zastrzelony z twojej broni, a ty straciłeś przytomność po wszystkich wydarzeniach obudziłeś się w szpitalu. Teraz, natomiast teraz trzymając broń w ręku wspomnienia zaczynają wracać i Zaczynasz kwestionować, czy to są Twoje wspomnienia, czy po prostu to miejsce płata na tobie figle, ponieważ przypominasz sobie, że to ty byłeś osobą, która pociągnęła za cyngiel i zabiła partnera Felici. W momencie, kiedy trzymasz ten pistolet, przypominasz sobie euforię, którą czułeś, zabijając go, i, i ciągnąc za spust więc widzisz przed sobą stojącą plecami do ciebie Felicję i zastanawiasz się czy to samo uczucie byś, czy to byłoby to samo uczucie gdybyś ją zastrzelił. Nie, ja myślę o rodzinie. Ja rzucam pistolet na ziemię. E, dobra no pistolet pada na do płytkiej wody i znika w wodzie pod nogami. Felicia! Obracam się. Co się stało? Co się stało? Słuchaj... Ejdan, a... co się dzieje? Muszę ci, coś, muszę ci coś powiedzieć. Słuchaj, a myślałem, że to szaleństwo, a... że to mi się wszystko wydawało, ale te miejsce jest w jakiś sposób złe, rozumiesz? Jest no, złe. Widzę, że wszyscy, wszyscy się tu dziwnie zachowujemy. Coś tu się dzieje. Tak, masz rację. Dlatego słuchaj, wince, daj mi powiedzieć, przyjw... daj mi powiedzieć, słuchaj, no, ja pamiętam, dzieje? ja pamiętam, tego dnia, kiedy on zabijał Bedfordową, on otworzył jej klatkę, rozumiesz, wyciął jej serce, mhm. ona krzyczała, rozumiesz, krzyczała, on wyciął jej serce, ona cały czas krzyczała, to nie może być prawda, że ona krzyczała, jak on wyciągnął jej serce i gryzł rozumiesz, on je połykał, on je jadł, słuchaj, to nie wszystko. On, on, on wtedy śpiewał. On, on śpiewał coś dziwnego. Rozumiesz? Coś... Ja nie pamiętam tego. To było jakieś takie dziwne zawodzenie. Ale ona krzyczała. Za każdym razem jak zamykam oczy w nocy, jak śpię, słyszę jej krzyk. Ale ona była martwa, rozumiesz? Ona była martwa, a jednak ży żywa. Rozumiesz co? Ona była martwa, ale żywa. I te serce, te serce nadal biło, pulsowało. Może coś ci się przewidziało, dostałeś w głowę, wiesz, no to emocje były, sytuacja dziwna. Nie! Wiesz, w emocjach ludzie różne rzeczy widzą. Słuchaj, wiesz co, ja wiem, że, słuchaj, umówmy się, że na spokojnie, jak zamkniemy tą sprawę, siądziemy sobie przy kawie, rozwiążemy sobie stare problemy, nasze emocje między nami, przedyskutujemy to wszystko, żebyśmy mogli jakby wrócić na spokojnie do, do, do rzeczywistości, o, od jakby odbudować jakieś tam nasze policyjne relacje, ale teraz skoncentrujmy się na tym, co musimy zrobić. Musimy złapać cholernego Franklina, który nam nawiał na miejscu zbrodni i nie wiemy nawet, gdzie jest. Chodź, Słuchaj, masz zapasową broń. Masz zapasową broń. Mm. Nie, niestety nie mam. Kurwa. Trzybuję broni, ten psychol jest gdzieś tutaj. Jak rozmawiacie, Aidan, dostajesz wiadomość na telefon. Dobra, sprawdzam. Widzisz, kolejne zdjęcie. Jest to twoja żona Amy z, z twoim synem Dominikiem, który siedzi na jej kolanie i, i trzyma... E, ten kuchenny przybór do rozbijania jajek i robienia naleśników. I podpisano robimy naleśniki dzisiaj. Nie możemy się doczekać, żeby się z Tobą zobaczyć. Spróbuję zadzwonić do Emi. Ze zdjęciem byłoby wszystko ok, gdyby nie to, że przyglądasz się i zimny pot zaczyna po prostu Ciebie oblewać, ponieważ widzisz, że z tyłu zdjęcia wyobraź sobie, że kadr z tyłu prawie w całkowicie jest przesłonięty, na przykład, tego ja nie zauważyłeś, dopiero po drugim zerknięciu na to zdjęcie, widzisz, że kadr z tyłu jest całkowicie przesłonięty jakąś osobą. Po chwili widzisz falbany i flisowaną spódnicę, zakrwawioną rękę, która trzyma olbrzymi tasak za nimi. Jest to, wiesz, to jest taki... To jest wręcz taki surrealistyczny, absurdalny kolasz wesołego rodzinnego zdjęcia z jakimś takim koszmarnym, koszmarnym z Więc nie wiesz, co się dzieje. I po chwili telefon zaczyna dzwonić. Odbieram. Słyszysz szum i przebijanie takie elektrostatyczne, takie, takie trzaski słyszysz. I po chwili słyszysz dźwięk głosu kobiety, której nigdy nie słyszałeś. Brzmi bardzo tak dystyngownie, bardzo pewna siebie i mówi do ciebie: Franklin był bardzo niegrzecznym chłopcem. Tego, Musisz się mówiąc się szybko. mi go dać. Musisz go utopić w wodach. Maszynowni. Kim jesteś? I wtedy może zobaczysz swoją rodzinę. Jeszcze Kim jesteś? Raz. Marta?